Nowiny 45 tygodnia 2015 roku, nowiny WikiRadio. Oczywiście przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Dzień dobry. Tam, tam, tam. Za chwilkę zaczynamy. To już 45 tydzień tego roku. już nam nie ma. Niewątpliwie zbliża się tak, rok się zbliża do końca. Gdzieś mi telefon dzwoni, ale nie mam go tutaj w pobliżu, więc nie przeszkadza. Teraz ja sobie też wyłączę, może bo, bo bym zapomniał. Aha. Mamy tylko kilka tematów dzisiaj do omówienia w audycji, ale mamy też długą rozmowę, którą nagrałem w piątek, bodajże w. Nie, w czwartek. W zeszłym tygodniu z Martą Moraczewską i w notatkach znajdziecie dużo linków od Marty właśnie dotyczących oczywiście tym, czym się zajmuje Marta. Marta zajmuje się programem GlamWiki, czyli otwieraniem instytucji kultury na, na Wikipedię. Ogólnie rzecz biorąc, no i są już pierwsze efekty, no ale nie będę teraz o tym mówił. Na koniec dzisiejszego spotkania ta rozmowa trwa prawie 20 minut, także warto posłuchać. I to jest pierwsza z takich rozmów dłuższych z Martą, bo to specjalnie dla nowin były przygotowane. Natomiast będzie taka dłuższa rozmowa o tych projektach, które, które ona uruchomiła, a jest ich całkiem sporo. No ale to już będzie oddzielnie w Radio. Natomiast z pozostałych tematów mamy tylko kilka. Zmiany w sposobach edytowania, nowe narzędzie do przeglądania ostatnich zmian, rozmowa z Jerzym Dygasem w Radio i to już właściwie wszystko, bo Mariusz Szczygieł, który zrobił wywiad dla Polskiego Radia 24, to jest tylko dodatek do tej rozmowy z Jerzym Dygasem. Więc tak, zmiany w sposobach edytowania. Dostaliśmy taką informację, że możemy już śmiało się przełączać pomiędzy trybem wizualnym i trybem tradycyjnym. U mnie jak na razie działa. I działa, ja nie próbowałem, bo, bo od tego czasu chyba nie edytowałem jeszcze niczego od czasu jak dostałem tą informację. Ja z tym nie miałem jakichś problemów, chyba wcześniej znaczy, przełączałem, a, a jaki był problem, był jakiś? Problem był taki, że to się nie zapisywało, jak się chciało przełączyć Aha, w trakcie No trakcie edycji. Tak? No, ja się przyzwyczaiłem po prostu kończyć edycję i potem przełączać ewentualnie. No to wykonywać. teraz na szczęście Aha. będzie można, co wydaje mi się pozytywną zmianą, że w trakcie edytowania możemy przełączyć z jednego trybu na drugi. No tak, bo czasem zdarzało mi się po prostu, zacząłem edytować w wizualnym edytorze, no i parę rzeczy tam poprawiłem, napisałem, a potem się okazywało, że no jednak łatwiej mi będzie w tym edytorze zwykłym, HTML, nie, to się, jak to się nazywa teraz? ten? Wikikodowym. Nazwyk... Wiki kodowym, tak. Tak bym powiedział. No właśnie, to, to jak się przełączyłem, to rzeczywiście najpierw musiałem za, zapisać kod źródłowy, to się nazywa, edytowanie w kodzie źródłowym. No i, i, i teraz to jest ułatwione i to już chyba normalnie wyszło. Znaczy to normalne jest usprawnienie, które po prostu umożliwia przełączanie się bez straty tego, co się wpisało. Nie ostrzega tak, o tym, że... że nawet utracisz. udało. Znaczy przy przełączaniu z wizualnego na kod pyta, czy chce się zacząć od nowa edytować, czy przenieść tę edy edycję na kod źródłowy i to wtedy Aha. zostaje bez śladów historii edycji. A, no to dobrze, bo tak to się robi dwie edycje, bo trzeba jedno zapisać, a potem drugie kończyć i też trudno się odnaleźć tamtym. No, no w każdym razie takie usprawnienie na pewno jest potrzebne. Tak, dziękujemy. Bardzo dziękujemy, a no, dopóki, dopóki ten wizualny edytor nie będzie już na tyle sprawny i na tyle na tyle doskonałe, żeby się intuicyjnie we wszystkim zorientować, no to, to będzie to potrzebne, jednak to przełączanie, bo tam wielu rzeczy nie można wyedytować, jednak jeszcze ciągle w tym edytorze wizualnym, prawda? Jakby się uprzeć, to by się dało, podejrzewam. Przy okazji zauważyłem testowania tego mechanizmu też inną ciekawą rzecz, że informacja o przypisach jest dodatkowo podkreślona takim migającym niebieskim niebieską kropką. Mhm. Także to też bardzo dobre rozwiązanie. Mhm. Druga rzecz to dzisiaj dostałem informację, że jest nowe narzędzie testowane do przeglądania ostatnich zmian, do historii. Także to jest według mnie bardzo ciekawy pomysł. Jak widzę, patrzę tutaj na taki obrazek, no to rzeczywiście będzie to spore usprawnienie, bo będzie po prostu taka linijka na górze, być może jak ktoś teraz tego słucha, to już jest normalne, ale, ale, ale na razie tego nie ma i łatwo się po, tym, po tej linijce przesuwać z czasem, żeby popatrzeć na historię artykułu. Także to, Wygląda to interesująco faktycznie. No właśnie, tylko szczegółów nie znam, bo próbowałem to włączyć, ale to się włącza tylko na testowej Wikipedii. A tam próbowałem podejrzeć właśnie na tej testowej, ale jakoś ja nie widzę tego wcale w historii artykułów, także... No, czyli pewnie jeszcze bardzo wczesny etap jest. Możliwe, no tutaj w ogóle nie widać, tak. Są, jest jakaś historia, aha, bo tu chodzi o różnicę, żeby porównać. No i rzeczywiście jest, tak, faktycznie. No bo ja spojrzałem w historię, a to trzeba jeszcze porównać dwie wersje na przykład i wtedy i wtedy można zobaczyć, tak. jak to. Także widzę w tym spory potencjał. No, dosyć prosto i tak to działa, ale, no, dobry pomysł, chyba. W dobrym kierunku, tak mi się wydaje. No, będziemy to testować, właśnie na testowej Wikipedii. Ona się tym różni, że ma, no, chyba wszystkie artykuły, te, które normalnie są w Wikipedii, albo i nie. Nie, Chyba nie ale, ale pewnie tu jest sporo żeby sobie różne rzeczy można było potestować i ma logo takie w negatywie nie, nie białe tylko, tylko czarne jest. Kula ziemska ta z puzli składająca się jest czarna z białymi napisami tak żeby było łatwo odróżnić. No i tam różne rzeczy można testować przy okazji. To jest takie fajne miejsce gdzie Nikt nam głowy nie urwie za to, że, że tam coś testowaliśmy i coś się zepsuło. Także zapraszamy do skorzystania. Oczywiście notatki służą do znalezienia odpowiednich miejsc w internecie, o których mówimy. Także zapraszam na stronę nowiny.podcasty.info. Tam pod tytułem, pod opisem odcinka jest i pod zdjęciem jest lista linków, który, o których mówimy w audycji. Kolejna rzecz to rozmowa z Jerzym Dygasem w Wikiradiu. Reklamowaliśmy to jakiś czas temu na stronie na Facebooku i też w, no, w dyskusji, próbowałem w dyskusji do uprowadzenia samolotu PLL, lot, lot tam 260, coś tam już nie pamiętam w tej chwili. Zdaje się, że były wątpliwości, czy w dyskusji... To znaczy tak, tam właśnie administrator mi to usunął, powiedział, że to nie jest miejsce na, na tego typu wpisy. No mi się wydawało, że właśnie skoro o tym artykule będziemy dyskutować, to dyskusja tego artykułu z informacją o tym, że będziemy gdzieś indziej dyskutować na temat właśnie też tego artykułu, no że jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast wcale nie wydawało mi się na miejscu miejsc, znaczy nie wydawało mi się dobrym miejscem na tą informację tablica ogłoszeń, bo tablica ogłoszeń dotyczy Wikipedia, to, to nie jest Wikipedia, tylko Wikiradio. No, no a ale przeszło na tablicę ogłoszeń, tak? W nie, sensie odesłano cię na tablicę ogłoszeń. Tak, tak, odesłał mnie ten, kto usunął ten mój wpis w tej dyskusji, no to powiedział, że tutaj na pewno nie, a jeśli chcesz, to, to, sobie, to sobie ogłoś na tablicy ogłoszeń na przykład. No więc stwierdziłem, że trudno swoimi kanałami poinformowałem i kilka osób się zgłosiło. Przyszły dwie osoby, oprócz mnie i Jurka. To był Lech Jańczuk. Miał sporo pytań. Bardzo fajnie, że przyszedł. No i ty Marku też dotarłeś z, trochę z opóźnieniem, ale ale fajnie, że też dotarłeś, bo w drugiej części wziąłeś udział. W końcu skleiłem to wszystko w jedną część. Bo tej drugiej nie było tak dużo. Mi się wydawało, że Jurek ma dużo do opowiedzenia o tym, jak mu się żyje za granicą, ale no nie wiem, albo nie chciał opowiadać o tym, albo no tak niewiele się potem już działo po tym, po tym jego porwaniu samolotu w jego życiu. Także zapraszamy link do odsłuchania 89 minut tej rozmowy. Myślę, że dosyć wyczerpująco temat omówiliśmy i porozmawialiśmy o nim. Jest, link jest w notatkach do dzisiejszej audycji oczywiście. No i właśnie ciekawa rzecz, bo przed chwilką, jak oglądałem sobie wpisy na Facebooku, trafiłem na wpis na temat wywiadu Mariusza Szczygła, który udzielił właśnie wywiadu dla Polskiego Radia 24. No, posłuchałem sobie z zaciekawieniem, bo zawsze mnie interesuje to, co Mariusz Szczygiel ma do powiedzenia na temat reportażu w Polsce. Dużo robi w tym kierunku. Wydał trzeci tom teraz antologii polskiego reportażu XX wieku. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią reportaż. No, i tak na koniec, na sam koniec właśnie e, Mariusz Szczygieł powiedział, że e, kolejną książkę, którą będzie pisał, to będzie właśnie na temat porwań samolotów w PRL-u. <grych> Także ciekawe, ciekawie to się złożyło. Myślisz, że nas słucha? E, nie sądzę. Nie, nie sądzę, żeby słuchał. Chociaż Wiki Radio zna, bo przecież współpracujemy z nim we wrzeniu świata. Być może zainteresował go też ten temat, może jakoś rzucił mu się w oczy ten link, ale z tego co wiem to raczej nie, to raczej chodziło o to, że no może no niewykluczone, niewykluczone. Ja napisałem od razu do, do pana Mariusza, żeby powiedzieć mu o tym, że była taka audycja, że już może jej posłuchać, że to ciekawy zbieg okoliczności. Temat, jak widać, interesuje nie tylko mnie, ale też no, prawdziwych takich reportażystów z, z pierwszych stron gazet. E, także on też chce dotrzeć właśnie do pozostałych uczestników, a nie tylko do porywaczy. Z tym, że on zdaje się dotarł do pilotów najpierw, a, a dopiero w dalszej części zamierza do, docierać do samych porywaczy. Nam się udało jakoś odwrotnie. No, ale może, może dzięki tym kontaktom uda się właśnie taki reportaż zrobić. Myślę, że temat jest naprawdę ciekawy. Sama rozmowa z Jurkiem, który przyleciał po 30... Nie, po 20, od 94 go nie było, czyli... czyli ile to jest? 21 lat, tak? Ostatnio temu. Nie, w 92 był, więc 23 lata temu był w Warszawie. No więc zdziwienie jego tym, jak, jak Warszawa się zmieniła przez ten czas, no to, no to bezcenne zobaczyć, jak, jak on właśnie wyszedł na, na, w kierunku Pałacu Kultury, spojrzał na te wieżowce, które są no, dla nas już normalną rzeczywistością codzienną, prawda, te, te Mariot i, i ten drugi wieżowiec, dla niego to było takie wow, o. Co tu się zmieniło? Nie? My to już w ogóle nie pamiętamy, że tam tak nie było kiedyś. No i właśnie i ta rozmowa, myślę, ciekawa do ty, dla tych, którzy, którzy są zainteresowani. Zdziwiło mnie bardzo, że właśnie mało jest zainteresowanych ludzi młodych, szczególnie tym, co się wtedy wydarzyło. A jak ty odebrałeś? Słuchałeś tej rozmowy w całości, czy nie? Słuchałem tylko tego, co byłem na żywo w studiu i jeszcze nagrania nie zdążyłem posłuchać. Mhm. Jak posłucham, to myślę, że się podzielę wrażeniami. A no to fajnie, to będziemy wdzięczni, bo naprawdę jest duża różnica pomiędzy tym, jak postrzega to młode pokolenie i pokolenie, które pamięta jeszcze tamte czasy. Tamte czasy, to znaczy lata 70., 80., czyli tak zwany PRL. On jest teraz często wspominany jako jakieś takie, nie wiem, błogie lata, a naprawdę wcale nie było tak różowo. Może troszeczkę właśnie ta rozmowa też przybliży, jak to wyglądało wtedy i na ile teraz mamy wolności. No i cóż, no to chyba w takim razie. Aha, link oczywiście do, do wywiadu Mariusza Szczegła też tutaj zamieściłem, no ponieważ o nim mówimy, no to, to można sobie posłuchać ze stron Polskiego Radia. Oczywiście tam są takie podcasty bez RSS-ów, czyli po prostu można. można ja odsłuchać. bym tego podcastem nie nazywał, ale. Yl nagranie do odsłuchania powiedzmy. No tak, ale to coraz częściej jednak mówi się o tym, że to są podcasty, tylko właśnie nie mają RSS-ów. No I chyba tak, tak zostanie, no bo jak tu odróżnić teraz te dwie rzeczy? No to też jest audycja umieszczona w internecie, brakuje jej tylko RSS-a, więc można mówić, że to podcast Wydaje bez RSS-a, jeśli to w Wydaje ogóle... mi się, że RSS jest kluczowy dla podcastu, ale yy, dobrze... No, no, jest kluczowe. Jeśli tego klucza nie ma, no to to jest podcast bez rss tak. Więc, <laughs> więc to jest tak jak, nie wiem, samochód bez kierownicy, na przykład, <laughs> prawda? No to też jeśli nie ma kierownicy, no to trzeba zaznaczyć, że jest bez kierownicy. Ale posłuchać można <laughs> i bez silnika. No właśnie. Także zapraszamy. No i cóż, zapraszam was teraz do odsłuchania tego nagrania, które wykonałem w czwartek w zeszłym tygodniu z Martą Maliną i potem jeszcze na chwilkę powrócimy, bo Marek pierwszy raz tego będzie słuchał. Może, może będziesz miał, Marku, jakieś pytania, to, to może tutaj Marta też nas słucha, może to, to wtedy będzie mogła coś w następnej audycji odpowiedzieć, bo niedługo się spotkamy, żeby nagrać dłuższą rozmowę. To zapraszam w takim razie do słuchania. No cześć Marta, witam cię serdecznie w studiu Wikiradia. Cieszę się, że udało ci się y, znaleźć czas na to, żeby, żeby tutaj w końcu dotrzeć. Ostatnio przez Blaba się łączyliśmy i troszeczkę nam to nie wyszło. Tak, no właśnie bałam się odsłuchać y, ostatnie nowiny, bo nawet nie wiem, w którym momencie zostałam odłączona, dlatego stwierdziłam, że przyjadę i... No, porozmawiamy w miejscu, gdzie odbiór będzie zapewniony. No właśnie, tutaj mamy studio, z którego możemy korzystać, Młodzieżowym Domu Kultury e, i, i bardzo fajnie, że udało ci się dotrzeć. No to właśnie, to ja ponowię to pytanie, które padło w nowinach, to znaczy no, już ponad rok e, pracujesz na stanowisku koordynatora Glamwiki, tak to się to nazywa, czyli otwartych instytucji kultury, jak zaczęliśmy to nazywać. No właśnie i no, jak się spojrzy na twoją pracę, to jest jej bardzo dużo i no, koordynacja polega na tym, żeby to wszystko właśnie prowadzić systematycznie, myślę, że to jest właśnie najbardziej było potrzebne nam w tym projekcie takim, gdzie wolontariusze z doskoku coś zrobili, potem zapominali o tym albo odchodzili w jakieś inne zajęcia swoje, no ty miałaś tą możliwość, że, że właśnie systematycznie nad każdym z tych projektów, które już jest ich, jest ich już chyba dużo, nie wiem, zaraz mi powiesz, ile mam nadzieję. W tej chwili dziesięć. No. Dziesięć, no właśnie. A to się chyba tak zacznie szybciej rozwijać teraz, nie? No ja myślę, że z pewnością pojawią się nowe projekty w przyszłym roku. I też jest tak, że Jesteśmy w trakcie rozmów jeszcze z kilkoma instytucjami, które nie, przynajmniej jakby nie sformalizowały współpracy ze stowarzyszeniem, ale najprawdopodobniej do tego dojdzie. Mhm. E, jakby na, na pewnym etapie zatrzymały się rozmowy na przykład z Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie już wydano zgodę na udostępnienie pewnej ilości reprodukcji na wolnych licencjach. Natomiast jeszcze jakby niecała dokumentacja do nas trafiła. I innym przykładem teraz są nowe, nowe instytucje, które prawdopodobnie będą też ładować swoje zbiory, swoje zasoby, zbiory, mhm. swoje zasoby do, do Wikimedia Commons, no chociażby właśnie Muzeum Historii Polski. No to tak zupełnie przy okazji wyskoczyło. Przy okazji mhm. I, i, i jeszcze kilka innych spraw. Natomiast, no jakby myślę, że teraz do końca, do końca tego roku to jest te 10 projektów i myślę, że podobnie jak w przypadku Mm, innych chapterów, które prowadzą też y, współpracę z instytucjami kultury, to jest tak, że y, niektóre projekty idą trochę szybciej i sprawniej, inne powiedzmy na jakiś czas zwalniają, mm -hmm, mm -hmm. bo każdy jest zupełnie inny i są, są y, jednostki, które, które współpracują z instytucją, mm -hmm. są pracownicy instytucji kultury, którzy po przejściu szkolenia sami stają się wikipedystami, mhm, jakby m. praktycznie samodzielnie y, udostępniają wybrane przez siebie samych zasoby, tak jak to się dzieje w przypadku Archiwum Państwowego w Łodzi na przykład. Y, a są projekty, gdzie uczestników jest, jest wielu i w związku z tym też dynamika jest zupełnie inna, no, tak jak w przypadku Roku Obrzędowego z Wikipedią który y, będzie miał swoje oficjalne zakończenie za dwa tygodnie. No i zapraszamy wszystkich przy okazji. Wszystkich zapraszamy y, 17 listopada o godzinie 14.30. Kredytowa 1 Warszawa. Zgadza się. Jest będziemy Muzeum Etnograficzne, tak. Tak. będziemy y, oceniać, znaczy o, obejrzeć będziemy mogli efekty całej tej pracy. Fajnie, że ten projekt właśnie taki szybki, że zaczął się na początku roku y, i już się kończy właściwie i będzie można i zobaczyć i wydawnictwo i książkę, która jest wydana Zgadza i filmy, się. chyba siedem filmów jest, zdaje się, w tym projekcie powstało. No nawet osiem, bo jeszcze twój film. A no tak, mój film o tym, jak projekt <gryny> był realizowany I, i, i dużo, dużo, dużo zdjęć i mnóstwo artykułów, które zostały i stworzone i poprawione. No właśnie, ale tak chciałem Ciebie zapytać o to, bo to też taki projekt, który nam jakoś z doskoku, prawda, wpadł. To nie, to nie była Twoja strategia przemyślana z góry, że tym się zajmujesz, tylko po prostu to wyniknęło um, z inicjatywy Państwowego Muzeum Etnograficznego, ale w porozumieniu, chyba wcześniej były rozmowy na ten temat jakoś, prawda? Tak, to znaczy yy, do mnie po prostu już dotarło zgłoszenie, Klary Sielickiej, która jest główną, główną, organizatorką tego projektu i koordynatorką ze strony Państwowego Muzeum Etnograficznego. No, bardzo energiczna osoba, tak. I w związku z tym, no, odbyło się kilka rozmów, też na podstawie wcześniejszych pomysłów, które... Kiełkowały przez jakby poprzedni uh -huh, rok. Uh -huh. Wiem, że, że Julia Koszewska też była w to zaangażowana, właśnie w taką początkową pracę po koncepcyjną. Po sąsiedzku, bo to zachęta, tak? Zgadza niedaleko. się. I, i, I jakoś nam się udało y, opracować wstępnie, jak, jak miałoby to wyglądać, i y, napisać wniosek y, o, o dofinansowanie muzeum. No i. Dostaliśmy, dostaliśmy, dofinansowanie, także dzięki temu można było zorganizować całe przedsięwzięcie mhm. i, i wyjazdy wszystkie na, na, na się udały. Mm, no i jest... teraz będziemy mogli obejrzeć efekty i zapraszamy wszystkich. Ale jeszcze właśnie wracając do tej strategii, bo to jak gdyby, to są takie rzeczy, które trwały i zostały zrealizowane, z inicjatywy takiej wspólnej, natomiast widzę po tym, co robisz i jak ten cały rok się obejmie takim spojrzeniem troszeczkę z dystansu, no to widzę, że twoja strategia polega na tym, żeby zaangażować te największe muzea, największe galerie do tego, żeby z nimi zacząć współpracę, żeby z nimi porozmawiać na temat wolnych zasobów, na temat tego, jaki to ma sens, że to warto, no i rozumiem, w tym jest twój taki podstęp, <gry> który polega na tym, że, że jak te duże firmy, które są. No, mają duży autorytet wśród pozostałych takich instytucji, wejdą z nami w współpracę we współpracę i że. No to wtedy te inne, mniejsze firmy, które no zawsze patrzą na ten duży autorytet, co tam się dzieje, co tam oni robią, prawda, no to wtedy one też będą chciały tę drogę przejść. No ale tych kluczowych instytucji jest kilka. Natomiast tych właśnie, tych drobniejszych, tych mniejszych, na których nam też bardzo zależy, bo one często mają zbiory, które możliwe, że w takim ogólnoświatowym jakimś tam wymiarze nie mają wielkiego znaczenia, ale lokalnie mają dla nas olbrzymie znaczenie, w Poznaniu właśnie, gdzieś tam w Lublinie, w Lubartowie, w takich mniejszych miejscowościach też są właśnie instytucje kultury. No i tych już jest kilka tysięcy nie jest tak, że, że ich jest kilka. No więc te, ja bym się na twoim miejscu teraz spodziewał tej lawiny, bo y, Muzeum Narodowe y, weszło we współpracę i y, no, lada moment będziemy mieli już, już mamy trochę efektów, ale lada moment będziemy mieli już taką Właściwie no, taką współpracę, która będzie wzorem właśnie dla tych pozostałych instytucji. Także szykuj się chyba na jakieś... No myślę, że tak, to jest kilka, kilka jakby wątków poruszyłeś. Jedną odpowiedzią na, na, na jakby tutaj sugerowane przez ciebie pytanie jest to, że to jest nie do końca moja strategia, bo akurat w, przy, w przypadku Muzeum Narodowego ja nawet się na początku jakby wstrzymywałam z, powiedzmy, przesłaniem też propozycji współpracy do Muzeum Narodowego z tego względu, że chciałam jakby przećwiczyć mhm. pewne, pewne sytuacje i, i, i modele współpracy z instytucjami, które już jakby wiadomo było z góry, że będą sprzyjać inicjatywom tego rodzaju, takim na przykład jak Zachęta, gdzie już działania na tym polu były podejmowane wcześniej. Mhm. Natomiast wiesz, to jest tak, że akurat trafiliśmy na moment, kiedy generalnie idea udostępniania otwartego, zdigitalizowanych już zasobów instytucji jest coraz bardziej popularna. Czyli to też jest temat w galeriach. To jest I to chyba z temat, zachodu idzie, prawda? Tak, to, tak, to, to, tak. To taki... Więc jakby po prostu to też dotarło do, do Polski właśnie teraz. Prowadzonych jest bardzo dużo programów digitalizacyjnych mm -hmm. i z punktu widzenia muzeów istotne jest to, żeby później też wykazywać rezultaty tych, tej digitalizacji, czyli żeby Móc też powiedzieć, że oprócz tego, że w swojej własnej bazie mamy teraz ileś obiektów cyfrowych, to te obiekty cyfrowe są wykorzystywane przez naszych odwiedzających, przez użytkowników mhm. internetu. Udostępniamy to w Wikimedia Commons. Więc to działa no zarówno na, na, na korzyść Wikipedii, na korzyść ogółu, ale też muzeów, które, które te programy prowadzą. No Więc, bo w sumie efekt jest taki, że coraz więcej osób interesuje się tymi muzeami i przychodzi do nich po prostu, żeby obejrzeć to na żywo. No zdecydowanie, to jest element szerszej strategii cyfrowej, które, które te zwłaszcza większe muzea prowadzą. To są media społecznościowe, różne serwisy, w których są udostępniane w sposób otwarty i nie. Właśnie zdigitalizowane dzieła sztuki lub dokumenty inne zbiory. I no, bardzo fajne jest to, że coraz częściej otwartość staje się standardem mhm. gdzieś, tam, gdzie jest to możliwe. Natomiast mnie bardzo cieszy, że, że kilka instytucji e, zgodziła się na udostępnianie swoich Zbiorów, które nie są w domenie publicznej, no właśnie. Mhm. ale y, do, których, do których te instytucje mają prawa autorskie na wolnych licencjach. No tak jak Europejskie Centrum Solidarności, z którymi zaczęliśmy tak, współpracować. Tak, to jest sukces. Mhm. I y, na razie w Wikimedia Commons jest 35 y, fotografii, ale y, w grudniu mają być udostępnione kolejne y, y, i. Być może również filmy wideo, więc jakby to też będzie pomału się rozwijało, natomiast fajne jest to, że to są bardzo ciekawe fotografie, rzeczywiście obrazujące historyczne wydarzenia, które można wykorzystywać Faktycznie w artykułach w Wikipedii Polskiej i no, tak. Zagranicznej. No, mieliśmy ostatnio taki przypadek, że fotografia Okrągłego stołu nam wypadła z Commons, prawda? Bo, bo tam nie do końca były rozstrzygnięte te, te prawa autorskie. Tutaj mamy też plakat Solidarność w samo południe 4 czerwca 1989. Podejrzewam, że też byłoby, byłoby, dużym problemem, żeby uzyskać prawa do publikacji tego plakatu, który wszyscy myślę, że znamy, pamiętamy, ale, ale tutaj jest tak, tutaj jest aktor amerykański. Które ma prawo do wizerunku, jest napis Solidarność Solidarycą, jak to się mhm. mówi, chyba pisany, więc też jest jakieś prawo zastrzeżone do tego. No i cała forma tego plakatu też ma pewnie jakieś prawo autorskie. No tak, to jest wielowarstwowy problem tutaj. A to jest przecież, właściwie nikt nie ma wątpliwości, że to jest nasza ogólnonarodowa wartość jakaś, prawda? Ten plakat no jest takim historycznym pamiątką po tamtych czasach. No i, i nawet nie za bardzo wiadomo, do kogo się zwrócić o, o, o prawo do publikacji takiego materiału. Co byś zrobiła, gdybyś chciała na przykład ten plakat opublikować? No, zadajesz trudne pytania. Nie wiem, czy tak bardzo by mi się spieszyło z jego jakby uwalnianiem, dlatego że wydaje mi się, że czeka jeszcze wiele materiałów, do których muzea mają prawa. I materiałów z domeny publicznej, które jakby czekają na, na, na publikację, chociażby w Wikimedia mm -hmm, Commons. Mm -hmm. Jakby nie wszystko musimy od razu na raz y, udostępniać, bo i tak, y, jakby ogarnięcie tego, co, y, co się pojawia, wymaga czasu. No tak. Muzeum no sama, Narodowe mm -hmm. w Warszawie na przykład no, udostępniło do tej pory 100 obiektów żeby się y, przyzwoicie rozeznać w tych obiektach, to trzeba poświęcić no, kilka godzin, żeby sobie dokładnie te obrazy tak, obejrzeć. Tak. No ja oglądałem, e... fantastyczna galeria. E, linka postaram się, ja taką galerię stworzyłem na szybko, żeby po prostu wszystkie można było w jednym miejscu sobie znaleźć, obejrzeć, w moim brudnopisie w Wikimedia Commons, także podeślę linka. O, fajnie. E, i, I tam można po prostu zobaczyć, nie są opisane, ale są, no, po prostu widać, co to jest, więc, więc naprawdę w dużej, pięknej rozdzielczości można się przyjrzeć tak z bliska, jak, jak w muzeum nie można. No bo nie można często podchodzić tak blisko do obrazu, żeby się y, przyglądać aż tak dokładnie. No i w dowolnym czasie no, to, są, to są wartości, które są nie do przecenienia, prawda? Teraz y, będą niedługo w Wikimedia Commons dostępne kolejne reprodukcje y, z wystawy Pasteli. Co też będzie bardzo fajną sprawą z tego względu, że no same pastele są pokazywane po raz pierwszy od, od dosyć dawna, bo to są bardzo delikatne materiały i w związku z tym no publiczny dostęp do nich jest ograniczony. Bo, bo, bo no, tak samo jak, jak jakieś stare powiedzmy archiwalia, tak tutaj no, to, są, to są delikatne dzieła sztuki i można je oglądać tylko raz na jakiś czas. To też jest wystawa czasowa. Tak, bo natomiast, kwestia naświetlania też promienie słoneczne czy światło w ogóle. Zgadza się. Mhm. No właśnie, ale jakiej pomocy potrzebujesz, bo y, może ktoś chciałby się zaangażować, zgłosić, y, co może, w czym może pomóc, bo rozumiem, że te 100 y, y, obrazków, obrazów, które są już w Wikimedia Commons, no gdzieś tam się znalazły już w, w artykułach Wikipedii, czy nie? No zdecydowanie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to, co do tej pory Muzeum Narodowe udostępniło. Można sobie zobaczyć statystyki. Ja zaraz jeszcze yy, yy, yy, chciałabym ci powiedzieć trochę o, o, o pro, programie Glamorous, bo może też nie wszyscy znają. Yy, natomiast yy, te 100 obiektów do tej pory, nie tylko w artykułach w Wikipedii, ale też w szablonach i, i, i różnego rodzaju stronach, niekoniecznie w przestrzeni głównej, były wykorzystane, no już teraz dochodzi ta liczba do 300 razy, e, więc myślę, że nie jest źle jak na, jak na miesiąc obecności tych zasobów w commons. E, to, jest, to jest najlepsza statystyka ze wszystkich dotychczas Aha. prowadzonych projektów jak na razie. No i w bardzo wielu wersjach językowych są wykorzystywane, bo po prostu e, tu w przypadku tej kolekcji to są bardzo często dzieła sztuki, które już były w commons w gorszej jakości, więc po prostu zostały, zostały podmienione, Zaktualizowane. Bo, e, bo, bo, bo zdecydowanie bardziej warto e, Mieć dostęp, mieć do, dostęp wyższej do, do, do, do wyższej mhm. jakości. zgadza się. Wiesz co, Marta, ja zrobimy z tobą drugą audycję. Na razie w nowinach to nam wystarczy. Jeśli ktoś będzie zainteresowany bardziej szczegółowo, to zapraszam do Wikiradia, do podcastu WikiRadia, wikiradio.podcasty.info i tam nagramy dłuższą audycję, w której będzie można dokładniej opowiedzieć, bo nowiny są krótkie, tutaj nie ma czasu na wszystko, ale coś jeszcze, tak? E, tak, tak, jeszcze tylko dwie Dwie krótkie sprawy. Jedna to jest to, że trwa konkurs. Chciałam przypomnieć mhm. konkurs Odkurz Dokument, prowadzony wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu, który polega na przede wszystkim ilustrowaniu artykułów Wikipedii materiałami udostępnionymi przez to archiwum. Jeżeli wkleisz link, to, to, to tam będzie odnośnik do strony konkursu. Generalnie archiwum udostępnia materiały dotyczące historii Poznania, historii Polski. Można je oglądać w kategorii Media Contributed by the State Archive in Poznań. I tam jest około 600 obiektów. Chodzi o ilustrowanie artykułów i też, jeżeli ktoś będzie miał na to ochotę, dodawanie treści do samych artykułów na te tematy. Mm, także wszystkich zapraszamy, bo są dość atrakcyjne nagrody. Mm -hmm. Natomiast druga sprawa: e, w Muzeum Narodowym e, zaczęła pracować wikipedyska rezydentka. Marysia. E, zgadza się. E, I też. E, Gita, w sensie? zostanie, Zostanie uruchomiony, być może już został uruchomiony, a jeśli nie, to nastąpi to e, na dniach. Wikiprojekt Muzeum Narodowe w Warszawie. Więc też zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączania się do tej akcji. Będziemy tam rozwijać artykuły na temat polskich malarzy i twórców pastelu. Myślę, że, że, że będziemy mieć bardzo dobry materiał ilustracyjny, więc to będzie ciekawy projekt. Mhm, fajnie. A na resztę zapraszamy do podcastu Wiki Radio. To Dzięki. wszystko? No to jest właśnie nagranie, które zrobiłem w czwartek. I spodziewamy się, myśleliśmy, że od razu uda nam się nagrać kolejne, kolejne, zrobić nagranie, ale niestety nie udało się. Ale umówiliśmy się na przyszły tydzień, już chyba po święcie narodowym, 11 listopada, będziemy próbować się spotkać i nagrać. No i jak, Marku, podobało Ci się? Bardzo ciekawe, dlaczego to się sprzęga coś? A tobie się coś sprzęga? Ja tutaj próbowałem właśnie wyłączyć wyciszenie. O, teraz znowu jesteś wyciszony. Nie wiem dlaczego. A teraz? O, teraz cię słychać, tak. Ale ja siebie słyszę też podwójnie. Teraz to jest bardzo problematyczne. No tak, to jest, to jest nieprzyjemne i nie, nieznośne. Dzisiaj znowu próbujemy. O, kolej... Chyba już się naprawiło. Kolejny raz próbujemy innego narzędzia. Wróciliśmy do hangoutsów, bo niestety blab.im też nam jak słyszeliście w poprzedniej audycji, psuł się i, i uniemożliwiał rozmowę. Ja sądzę, że tak wszystko zmierza do tego, żebyśmy wrócili do studia. <śmiech> nie wiem, jak ty myślisz. Myślisz, że wrócimy do studia? No nie wiem, dzisiaj wydaje mi się, że będzie to działać jednak, ale chciałem, a propos tej rozmowy, którą nagrałeś, no no. powiedzieć, że ciekawy jestem, jak to wygląda z perspektywy tych muzealników, tak? tych, tych ludzi, z którymi nawiązujemy współpracę, mhm. Co oni o tym wszystkim myślą i czy, czy się zgłaszają sami może na przykład już, czy, czy jednak trzeba się, trzeba im podpowiadać, że tutaj mamy prawda, taką wspaniałą ofertę. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, to są chyba w tej chwili tylko instytucje państwowe, zauważyłem, czy coś przegapiłem i czy to pytania raczej do Marto, ile nas posłucha słucha i czy Byłyby jakieś przeciwwskazania, żeby to niekoniecznie były tylko instytucje państwowe. No, fajnie, dobra, to zadam jej te pytania oczywiście, ale z tego, co wiem, to właśnie niektóre, to, to co Marta mówiła, że niektóre już w założeniach swojego działania, te nowe firmy szczególnie, które powstają, państwowe na razie rzeczywiście, mają właśnie szeroki, szerokie udostępnianie swoich materiałów, czyli tak jak Muzeum Historii Polski, które jeszcze... No ma już siedzibę przydzieloną, ale jeszcze nie funkcjonuje w tej siedzibie, czyli Cytadele w Warszawie. Na razie tam chyba jeszcze nawet prace nie zaczęły się modyfikujące, tą Cytadelę do celów muzeum. Ale już właśnie pierwsza wystawa była otwarta i te materiały, które są na stronie internetowej, one są już z założenia na wolnych licencjach. I nawet ten podcast, który nagrywaliśmy do wystawy Ziemia Obiecana, Miasto i Nowoczesność, też już są na wolnych licencjach i są do odsłuchania na stronie ziemiaobiecana.podcasty.info Także no, widać, że rzeczywiście to o czym Marta mówiła, że po prostu coraz więcej jest zrozumienia dla, dla takiego pomysłu. A ciekawe rzeczywiście jak z tymi muzeami prywatnymi. Ja byłem w takim jednym muzeum zegarów na warszawskiej Starówce. Próbowałem tam Porozmawiać z panią, która była na miejscu. No, ale mówiła, że właścicielem muzeum jest Rzemiosło, znaczy Stowarzyszenie Chyba Rzemieślników Warszawskich, i że muzeum nie ma pieniędzy na to, żeby muzeum mogło funkcjonować. I jest w związku z czym z tym zamknięte dla zwiedzających w ogóle. Z trudnością uzyskują fundusze na to, żeby utrzymać siedzibę i utrzymać te wszystkie eksponaty, no ale bez odwiedzających to wydaje się, że będzie jeszcze trudniejsze, no bo przecież odwiedzający płacą bilety i, i też jakoś zasilają kasę takiego, takiego muzeum. Wydaje mi się, że słabo, bo, nasze znaczy słabo zasilałem, bo ktoś się kiedyś wypowiadał, że właśnie przychody z biletów to są właśnie niewielkim procentem budżetu takich mhm. instytucji. No być może, być może właśnie te państwowe instytucje, ponieważ mają dotacje, no to są w stanie przetrwać. Ja nie wiem, czy jest dużo takich muzeów prywatnych, to trudno nazwać to prywatnym muzeum, to muzeum zegarów, no ale jednak finansowane jest nie z budżetu państwa, tylko z jakiejś kasy innej niż budżet państwa powiedzmy. A prywatnych to ja nie wiem, czy są w ogóle takie większe muzea, bo to jednak rzeczywiście są duże koszty. No i jeszcze jak mówisz, że właśnie galerie prywatne są oczywiście, ale to one są po to, żeby sprzedawać chyba przy okazji, prawda? Znaczy, galeria jest chyba przy okazji sprzedaży tych dzieł. No i raczej one do... Nie wiem, czy one mogłyby trafić do, do, do właśnie takiego rozpowszechniania, jak, jak my tutaj proponujemy. No Ciekawy temat. Zobaczymy, jak uda mi się z Martą spotkać i porozmawiać, to na pewno Zapytam ją o te prywatne muzea, No, ale na razie mamy tak dużo państwowych muzeów, że to jeszcze jest chyba daleka droga, żeby starać się o taki dostęp. Może to zadziałać na zasadzie, że no, i skoro to działa w państwowych muzeach, że więcej ludzi jest zainteresowanych, muzeum i przychodzi, i odwiedza i, i wpłaca pieniądze, jakieś dotacje. A to ktoś policzył, że te nasze akcje udostępniania otwierania faktycznie tutaj pomagają, bo zdaje się, że policzyłem coś takiego dla jakiegoś chyba francuskiego czy czegoś tak, takiego dużego muzeum. No, to chyba w Polsce Ale... jeszcze nie miało miejsca, no bo w Polsce jeszcze nie miało miejsca tak szerokie udostępnianie, więc te, te, te nowinki przychodzą z zachodu i prawdopodobnie również w ten sposób rozwijają się u nas na zasadzie takiego no, zwykłego przełożenia, prawda? skoro tam się to sprawdziło, to i u nas się sprawdzi ale badania no, za wcześnie chyba na to, żeby, żeby robić takie badania w Polsce. Także to, to musi trochę potrwać ten, ten proces. Zobaczymy. No, pewnie tak, pewnie to jest dopiero początek. No właśnie i to już jest wszystko w takim razie w dzisiejszej audycji. Zapraszam do notatek, jeśli ktoś chce zajrzeć na stronę, o których mówiliśmy, nowiny.podcasty.info. Tam nowinę 45. tygodnia 2015 roku. Był ze mną Marek Mazurkiewicz. Dziękuję ci bardzo, Marku, za spotkanie. Dzięki, do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Jeśli chcecie uczestniczyć w takiej audycji, to spotykamy się właściwie co tydzień, z rzadkimi wyjątkami, w poniedziałki o godzinie 20.00 na stronie notatek, właśnie na stronie podcastu nowiny.podcasty.info i tam link notatki po lewej stronie. Można znaleźć linka do połączenia się na żywo z nami. Czy to będzie Hangouts, czy to będzie blab czy to będzie Skype. Być może w przyszłym tygodniu Skype'a spróbujemy. A jak ktoś by się chciał zgłosić, no to może też przez wiki się kontaktować, tak? Przez Facebooka, przez maila. Też myślę, że gdzieś są nasze maile do znalezienia, więc spokojnie. No tak, także zapraszamy do kontaktu. No i to wszystko w takim razie. Mamy tutaj jeszcze dwa tematy, o których nie zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć i też nie czujemy się specjalnie kompetentni, bo obie, oba tematy są po angielsku. Jeden dotyczy wiki źródeł i projektu tłumaczenia wiki źródeł no dużo rozumiem z tego, co tam jest napisane, ale nie chciałbym czegoś pokręcić, bo to czasem może być istotna informacja, którą się przekręci akurat, a to są takie subtelne rzeczy, że fajnie by było, żeby ktoś to przybliżył tak, z taką pewnością języka. No i druga rzecz też po angielsku jest, którą zgłosił nam tutaj jeden ze słuchaczy, ale też nie podejmuje się tym zająć. Możliwe, że Wojtek jak będzie za tydzień lub za dwa tygodnie, jak następnym razem, to uda nam się wrócić do tych tematów. No to cóż, to w takim razie 45. Nowiny, nowiny 45 tygodnia 2015 roku uważam za zamknięte. Do usłyszenia następnym razem usłyszenia. za tydzień.